Ja nie jestem fanem Roberta Cichowlasa. To chyba będzie najlepsze zdanie, aby zacząć tę recenzję. Nie jestem jakimś przesadnie wielkim fanem ogólnie polskiego horroru z tego worka, ale mój stosunek do twórczości Roberta swego czasu nakreśliłem tutaj dość wyraźnie. Inna sprawa, że wtedy oceniałem opowiadanie z antologii które w rzeczywistości powstało znacznie wcześniej, gdzieś tam w początkach internetowych publikacji Roberta, ale też chcę, by było jasne, że ja się w tym momencie nie tłumaczę. Nie podobały mi się oba opowiadania Roberta z dwóch pierwszych antologii horroru z repliki i nie obchodzi mnie, że były to jakieś starocie. Takie antologie traktuję jako wizytówki pisarzy, które... Mogą zachęcić mnie do dalszego zagłębiania się w ich twórczości, albo wręcz przeciwnie, skutecznie mnie od tego odstraszyć. A nie uważam, by jakikolwiek z polskich autorów horrorów miał na tyle wyrobione nazwisko, by było ono motorem napędowym takiego zbioru i by to ono reklamowało książkę, a nie na odwrót, aby wrzucać tam tekst byle jaki. Jak w przypadku 11 cień zrobił to choćby Graham Masterton, który nawiasem mówiąc mógł sobie na to pozwolić, niepotrzebnie odbiegam od tematu. Po prostu swego czasu powiedziałem bardzo dużo mocnych słów pod adresem opowiadania Roberta, których broń Boże nie odszczekuję, ale które spowodowały, że trochę też zacząłem się zastanawiać czy może, aby zbyt mocno nie odpłynąłem od takiego prostego horroru, którym fascynowałem się za dzieciaka, który jakoś tam nadał pierwszą nieporadną formę mnie jako fana i jako czytelnika, który wspominam z ogromnym sentymentem, ale od którego odszedłem już bardzo, bardzo daleko? Od tamtego czasu planowałem przeprosić się z wieloma zapomnianymi pisarzami z moich dawnych lat, ale jakoś nic z tego nie wyszło. A gdy w końcu nadarzyła się okazja, aby jeszcze raz przeczytać coś, co wyszło spod pióra Roberta, coś nowego i do tego tym razem przedpremierowo, no to czemu nie? I tutaj trzeba wreszcie wyraźnie powiedzieć, bo na razie nawijam tylko o jednym autorze, że zbiór Pradawne Zło został napisany wspólnie przez Roberta Cichowlasa oraz Łukasz Radeckiego. Niestety tego drugiego od strony literackiej ja praktycznie nie znam. Czytałem tylko jedno opowiadanie w zbiorze Czarna Kokarda, które nawiasem mówiąc też było tylko współautorstwa Radeckiego, przed nagraniem tego podcastu wróciłem do mojej kombinatowej recenzji tego zbioru, w której oceniłem to opowiadanie całkiem pozytywnie, ale jeśli mam być szczery, nie pamiętam z niego kompletnie nic. Twórczość Roberta Cichowlasa poznałem odrobinę lepiej, ale przyznaję, że też zatrzymałem się na jego internetowych dokonaniach sprzed wielu lat oraz kilku opowiadaniach. I z czystej ciekawości oraz z, z autentyczną chęcią postanowiłem sięgnąć po coś nowego, by spróbować podejść do tego z czystym umysłem i przekonać się po pierwsze o co tyle hałasu, a po drugie czy to ja się mylę czy reszta internetu. I już na samym początku wielkie brawa za okładkę – Autentycznie bardzo mi się podoba. Grafika ocieka wręcz takim horrorowym kiczem, ale też budzi pozytywne skojarzenia u ludzi wychowanych na literackim horrorze serwowanym w latach 90. przez Amber czy Phantom Press. I co najważniejsze, przekazuje wyraźną informację, co to za książka. Nie obiecuje czegoś, czego tutaj nie znajdziemy. Pradawne zło to będzie prosty, nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, horror. Czysta, krwawa, brutalna rozrywka. Bez aspiracji do czegoś więcej. I jeśli ktoś po obejrzeniu tej okładki będzie oczekiwał czegoś więcej, a następnie krytykował fakt, że tego nie dostał, no to wiadomo, co z taką opinią można sobie zrobić. Warsztatowo jest dobrze. Czasem bardzo dobrze. Oczywiście też czasem coś tam zgrzyta, ale ogólne wrażenie jest pozytywne. Miałem wrażenie, że czuć tutaj falowość, Stylów i raz się płynie, a zaraz potem jest kilka wybojów, ale z drugiej strony nie mam pojęcia, jak się pisze książki w kilka osób, nie mam pojęcia, jak ta konkretna książka była pisana, więc nie będę udawał znawcy, który wyłapuje dwa różne style dwóch pisarzy. Choć przyznam, że ten zbiór zachęcił mnie do poznania samodzielnej twórczości Radeckiego i może też sięgnięcia po coś nowego od Cichowlasa. Przejdźmy do mięcha, do wnętrzności zbioru. Pierwsze tytułowe opowiadanie to historia nawiedzonego posążka. Silnie nawiązuje do Lovecrafta, czyta się dobrze, jest ciekawie, nie aspiruje do bycia czymś więcej ponad dobrą rozrywką, ale rozrywki dostarcza sporo. Raz nawet udało się twórcom mnie zaskoczyć i trochę przestraszyć, pobudzając moją wyobraźnię. No, kciuk w górę. Drugi tekst pod tytułem Świt Szczurów, to jest chyba mój faworyt z tego zbioru. Od tego opowiadania rozpocząłem tę książkę i to był dobry start. Historia inspirowana między innymi Herbertem i jego trylogią o szczurach. Lekkie, przyjemne, brutalne, krwawe, ciekawe i całkiem sprawnie napisane. Czegoś takiego właśnie oczekiwałem, biorąc tę książkę do ręki. Ostatnie opowiadanie, Seks to nie wszystko, dla mnie... Najmniej ciekawe fabularnie i chyba najgorzej napisane, choć jednocześnie będę miał o nim tradycyjnie najwięcej do powiedzenia. Jest wulgarne, przepełnione seksem. Chyba najbardziej nie pasowało mi to, że napisane zostało w pierwszej osobie. Po pierwsze główną bohaterką jest kobieta, a książkę napisało o dwóch chłopów. Ja nie twierdzę, że tej sztuki nie można dokonać. Zrobił to choćby Stephen King w Dolores Claiborne, ale tutaj no, trochę mi to zgrzytało. Szczególnie, gdy panowie opisywali doznania bohaterki podczas stosunku. No, jakoś nie potrafiłem wymazać z głowy, że to dwaj faceci opisują tę scenę. Choć nie twierdzę, że nie jest ona naturalna. Są to doświadczenia, których nie mam jak zweryfikować. Ale najważniejsze jest to, że zwykle w przypadku książek napisanych w pierwszej osobie Oczekuję, że taki zabieg będzie miał uzasadnienie fabularne. I zwykle tak właśnie jest. Tutaj tego początkowo nie zauważyłem. Początkowo przeszkadzało mi wiele niepotrzebnych rzeczy, które z punktu widzenia bohaterki opowiadającej historię no, były zbędne. W tym przypadku wystarczyłoby lekkie odchudzenie tekstu albo po prostu trzecia osobowa narracja i już by wszystko grało. Cały zabieg nabrał sensu wraz z zakończeniem. I dopiero w tym momencie faktycznie mogłem przyklasnąć temu, że autorzy zdecydowali się w taki sposób przedstawić tę historię. Sama końcówka zresztą jest najsilniejszym punktem tego opowiadania. Bardzo brutalna, bardzo mocna i silnie zapadająca w pamięć. Paradoksalnie, choć to opowiadanie oceniam najniżej, zarówno od strony warsztatowej, jak i fabularnej, to jednocześnie będę je chyba pamiętał najdłużej. I tak jak dwa pozostałe było, nie było dobre teksty, za kilka miesięcy pewnie rozmyją mi się i zleją z falą innych horrorów z tego worka, tak Seks to nie wszystko ma szansę pozostać ze mną nieco dłużej. Pradawne złoto książka dobra. Autentycznie jest to książka dobra, a z moich ust to jest naprawdę ogromny komplement. Nie twierdzę, że przekonałem się do ponownego chłonięcia takich horrorów, ale na chwilę powróciłem do młodych lat, kiedy to zaczytywałem się Herbertem, Mastertonem czy nawet literaturą z tej niższej półki. I był to bardzo udany powrót. Pradawne zło dostarcza odpowiedniej dawki rozrywki, czyta się sprawnie, jest ciekawe, i bardzo brutalne. Skoro taki zrzęda jak ja, przywracając ostatnią stronę książki był zadowolony, a nawet teraz prawie miesiąc po lekturze nadal wspominam i oceniam ją dobrze, no to fani tego gatunku i tych pisarzy powinni być zachwyceni. Can you take me home?